Ale postanowiłem jeszcze raz do, te, do tego miejsca Pisma Świętego wrócić, ufając, że na przykład pojedyncze słowa, które są tutaj użyte w kontekście, e, poszerzą naszą, naszą wiarę, nasze, nasze przekonania, nasze zrozumienie i poznanie Boga, ale także dodadzą nam bojaźni Bożej, bojaźni Bożej w tym takim... E, takim w chrześcijańskim znaczeniu bojaźń Boża, kiedy, kiedy ma, po prostu w sercu rodzi się większa cześć, tak? większa gorliwość do posłuszeństwa. W tym znaczeniu bojaźń Boża, ale też szacunek do Boga i też powstrzymywanie siebie od złych rzeczy ze względu właśnie na świętość Boga i na Jego obecność w naszym życiu. Eee, przypomnę Wam e, pomysł, ideę, jaka zrodziła się w sercu apostoła Pawła, napisania tego listu. Pamiętacie, że on chciał zbudować sobie w ten sposób otwartą drogę, drzwi do, do, do zboru w Rzymie, żeby tam odwiedzić ich i, i w ten sposób ten list miał być taką zapowiedzią jego przybycia. Już o tym mówiłem na początku, tak, jednym z wskazań. I chcę Wam powiedzieć, że, że to rzeczywiście działa osobiście sam. Przeżyłem coś takiego, oczywiście nie w takim wymiarze Bożego Słowa, ale w sensie zastosowania, skorzystania z tej zasady, żeby wysłać list i potem się tam pojawić do osób, których wcześniej nie znaliśmy. Dwa lata temu, jak wiecie, byłem, miałem taką możliwość być na Ukrainie, w Kijowie, gdzie... Jako Kościół Chrześcijan-Baptystów też pomagaliśmy zorganizować to, ten, to śniadanie wielkanocne. Tam wtedy była na Majdanie, gdzie odbyły się te walki, taka, taki bunt tego narodu ukraińskiego wobec władzy ówczesnej. W tym miejscu, gdzie to się odbyło, było to śniadanie, była też modlitwa o jedność i taką o Ukrainę. I wtedy, zanim tam pojechałem, nie znałem ludzi przecież w Kijowie, ani specjalnie nie znałem członków Rady Chrześcijan, Baptystów na Ukrainie, Rady tej Ukraińskiej, ani innych wyznań, ale kilka listów wysłanych przez brata Mateusza Wicharego, na przykład do biskupa prawosławnego, do biskupa rzymskokatolickiego, do, do innych kościołów, do, do przełożonego kościoła Ziemnoświątkowego i tak dalej. I miałem potem na podstawie tego listu, miałem bezpośredni kontakt z tymi osobami przez te dwa dni, były omówione różne spotkania, więc ta, ta, ten list, który został wysłany wcześniej przed moim przybyciem, bardzo pomógł w organizowaniu tego śniadania, ponieważ 11 wyznań chrześcijańskich Przyszło Reprezentowanych 11 wyznań było na tej modlitwie o jedności Ukrainy dwa lata temu na Majdanie. I to, że mogłem się spotkać z przedstawicielem właśnie kościoła rzymskokatolickiego i tych innych kościołów różnych, właśnie wynikało z tego listu, który został wysłany. I pamiętajmy właśnie, kiedy czytamy list do Rzymian, że taka była idea apostoła Pawła, że on napisał najpierw list, zanim sam tam przybył, ale ten list właśnie miał mu otworzyć drzwi do zboru, do serc ludzi, których znał. I kiedy ostatnio myślałem o tej księdze, to przypomniałem sobie, że coś bardzo podobnego ja przeżyłem i że to jest bardzo dobra metoda, droga do tego, żeby czasami Bóg mógł w ten sposób działać. I to jest dobre narzędzie. Krótko mówiąc, Piszcie listy, teraz to jest bardzo łatwe, można usiąść przy komputerze, a gdzie tam przy komputerze, młodzież w telefonie, raz, dwa, piszcie różnie listy, dobre, zachęcające, to otwiera drzwi, Pan Bóg może tego używać jako swoje narzędzia i tak jak właśnie księgę, natchnioną księgę Bożego Słowa, gdzie apostoł Paweł właśnie napisał ten list do Rzymian. I dzisiaj możemy z tego korzystać i mieć wiele zachęty i pociechy. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę dzisiaj na cztery wersety jeszcze w tym fragmencie, bo to było właśnie tytułem wstępu związany z tym, z tym w jaki sposób list do Rzymian powstał. Pierwsza rzecz, jaka mi się tutaj nasuwa, to jest trzynasty werset. Popatrzcie proszę na trzynasty werset. I jakie jest kluczowe słowo w 13 wersecie? Kluczowe słowo, najważniejsze słowo, które i ono się przewija dalej, to słowo, wątek jakby z powodu tego słowa, całej tej myśli jest taki bardzo, bardzo wyraźny. Jakie tam jest kluczowe słowo? Yy, albowiem nie na podstawie zakonu była, no i teraz to jest kluczowe słowo, i dalej zobaczcie, że z powodu tej obietnicy Abrahamowi, bo to on otrzymał i potomstwu, bo otrzymał obietnicę, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia zwiary, Ale kluczowym słowem całe zdanie, znaczy mówię to po to, żeby zachęcać Was i uczyć wydobywania z, z Pisma Świętego, w ogóle z tekstu, to co jest tym kluczem najważniejsze słowa, bo one potem nas prowadzą do, do, dalszych, do dalszych wniosków. Obietnica. Czyja obietnica, bracia i siostry? Kto dał obietnicę? A więc to, co się stało, apostoł Paweł chce powiedzieć, z Abrahamem nie wynikało z jego, z jego świętości osobistej, dojrzałości charakteru, jego mądrości, inteligencji, nie wynikało to z jego zaradności i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Nie, nie było to coś, co się z nim stało, co, co potem... Co, co, co Pan Bóg obiecał. To nie, była, to nie było wynikiem jego jakiejś zasługi. To nie było wynikiem jakiegoś takiego jego nawet postępu, e, e, ta, powiedziałbym, takiego intelektualnego postępu. Ale wszystko to wynikało z Bożej obietnicy. I apostoł Paweł mocno się uchwycił. Pamiętajmy, że podając przykład Abrahama, Paweł cofa się jednak o ile lat, jeżeli byśmy, ten pierwszy wiek naszej ery, połowa pierwszego wieku, trochę lepiej, kiedy powstał ten list, to Abraham żył w jakim czasie? Macie jakiś pomysł? No właśnie, 1600, 1700, a więc 1000, ponad 1500 lat apostoł Paweł cofa się do przykładu. A dlaczego Paweł, apostoł, podaje przykład wiary, uosobionej w Abrahamie wiary człowieka, czyli takiego przykład zaufania Bogu. Dlaczego Abrahama podaje za przykład w tym tekście? Trochę to jest taki dzisiaj egzamin, bo wydaje mi się, że piąty, czwarty rozdział kończy pewną myśl właśnie, a piąty rozdział rozpoczyna nowy wątek w liście do Rzymian. Wątek już usprawiedliwionych ludzi. Dlaczego Abraham jest podany jako, jako przykład takie uosobienie wiary w człowieku? Dlaczego Abraham? Słucham? No a wielu było posłusznych Bogu. No ale właśnie tą wyjątkowość, o której siostra mówi, to wiemy ją tylko z listu do Rzymian. Gdyby nie list do Rzymian, nie wiedzielibyśmy o wyjątkowości wiary Abrahama. Więc dlaczego? Moje pytanie uważam dalej jest otwarte. Dlaczego apostoł Paweł użył Abrahama? Skąd jest ta wyjątkowa wiara? Myślę, że są dwie odpowiedzi. Jedna taka główna. Po pierwsze... Abraham jest człowiekiem, który zaufał Bogu, a prawa Bożego jeszcze nie było. Mojżesz był wyjątkowy w wierze. Absolutnie powiedziane o Mojżeszu, że nie było nigdy takiego pokornego człowieka, prawda, że był najbardziej pokorny. Ale różnica pomiędzy Mojżeszem a Abrahamem była następująca. Abraham nie miał takiego poznania, wiedzy na temat Boga. Nie było, pamiętajcie, całego zakonu, ani ksiąg, które my mamy dzisiaj. Nie było. On trzymał się Boga, dlatego że Bóg mu się objawił. I teraz tak jeszcze, żeby was jeszcze jakby pobudzić do myślenia. Jak często Bóg objawiał się Abrahamowi na tyle, ile wiemy z Pisma Świętego? Często czy rzadko? O to chodzi mi. Często czy rzadko Bóg się objawiał? To znaczy rozmawiał z Abrahamem, Bóg indywidualnie. Bo to Bóg indywidualnie dał obietnicę. Abrahamowi, jak myślicie, często czy rzadko? Bardzo rzadko. Kilka razy przez całe jego życie. Najpierw, kiedy mu powiedział, proszę wyjść z ziemi swojej, z Ur, i on zostawił to wszystko i wyszedł. Potem, kiedy on wędrował przez lata, pamiętacie, że on się za, za, za, zatrzymał jeszcze ileś czasu i dopiero, kiedy przyszedł przy, do Kanaanu, wtedy Pan Bóg zawarł z nim przymierze i wtedy była dana ta obietnica, że będzie ojcem wielu narodów. I potem jeszcze... Tam mamy dwa może wątki, ale Abraham żył sporo, ponad 100 lat. To ile razy wy, bracia i siostry, możecie sięgnąć do Biblii i trzymać się Bożych obietnic? W każdej chwili możemy. Wyobraźcie sobie tą wyjątkowość wiary. On nie... Abraham w moim, moim odczuciu, jak ja rozumiem, nie miał odniesienia, jakie my mamy. Możemy sprawdzić, co Bóg powiedział przez kogo powiedział, kiedy powiedział, w jakim kontekście powiedział. Abraham nic nie miał z tego. I dlatego właśnie, że nie było prawa Bożego, nie było zakonu. I, i jeszcze nad, myślę, że bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. A ile było ludzi, którzy wierzyli Bogu wtedy, którzy na ziemi znali Boga? Ile było ludzi za czasów Abrahama, którzy znali Boga takie, takiego, jak my znamy dzisiaj? Jak myślicie, ile było? Prawie w ogóle. Czytamy, czytamy, że Abraham dał dziesięcinę, tak. Pamiętacie, był ten Melchizedek, ten kapłan Boga Najwyższego. Jest wyraźnie powiedziane, że on znał Boga. Abraham nie był jedyny, który znał Boga. To jest ciekawostka w ogóle, kiedy o tym myślimy. Że Abraham oczywiście nie był jedyną osobą w jego czasach, która znała Pana Boga, ale ich było bardzo niewiele. I teraz wyobraźcie sobie, jesteś ty, który albo która wierzysz, tego samego Pana Boga, jak tego, którego wierzył Abraham, masz Biblię, obietnice Bożego Słowa spisane bardzo dokładnie. Masz Biblię w domu, te obietnice Boże budują Twoją wiarę, bo w końcu Bóg do Ciebie przez to Słowo przemawia. I nam dzisiaj jest trudno wierzyć i być wiernymi, prawda? I trudno nam poznać Boga, i różne jakieś wątpliwości się targają nami. A Abraham pod tym względem był wyjątkowy. Nie mając Bożego Słowa, w sensie spisanego, nie mając zbyt wiele objawień Bożych, ufał Bogu, jak bardzo mocno. I jest jeszcze ten drugi przykład wyjątkowości wynikający, czy ujawniający tą wyjątkowość wiary Abrahama, a mianowicie, poproszę, popatrzcie, które jest powiedziane o tym, że Bóg może wzbudzić z martwych, czy przywrócić do bytu to, co nie istniało. Który to jest werset? Czekajcie, pomóżcie mi, proszę znaleźć. W 17 wersie jest napisane tak. Jak napisano, ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem tak, Zapewniona przed Bogiem, które, któremu ufał, który ożywia, uwaga, umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. I teraz ten zwrot, ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę, który ożywia umarłych. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni w moim przekonaniu, że Bóg wzbudza umarłych, bo mamy przykłady biblijne, co najmniej kilka i wiemy o tym, jak Łazarz, zmartwychw zbudzony prawda, przez Pana Jezusa Chrystusa, jak ten młodzieniec tej wdowy zna im. i inne osoby, jak w dziejach apostolskich. Pamiętacie tą siostrę, za którą wzbór się wstawiał? Jak ona miała na imię w dziejach apostolskich, ta przywrócona do życia? Jak? Tabita? Mamy przykłady w Starym Testamencie, ale wiecie, na czym polega ten drugi aspekt, ten przykład wyjątkowości wiary Abrahama? Nigdy przed Abrahamem nie wiemy o tym, nic nie wspomniane jest, żeby Bóg kogoś przywrócił do życia i żeby wskrzesił z martwych. Nigdy przed Abrahamem nie było. Więc wiara Abrahama sięgała bardzo daleko i trzymał jej się bardzo mocno rzeczy, których nie miał nigdy wcześniej. Tak o Bogu. Myślę, że to jest jeden z punktów ta jego wiara, że Bóg może wzbudzić umarłych. Z tego powodu też on był gotowy poświęcić swojego jedynego syna Izaaka. Ale zobaczcie, że jeszcze tego syna nie ma, kiedy on wierzył, że Bóg może wzbudzić umarłych. Jeszcze tego syna nie ma na ziemi, rozumiecie? Więc mamy te dwa przykłady wyjątkowości wiary Abrahama. Znaczy pewnie ich jest więcej. Ja podaję dzisiaj dwa. Pierwszy, jeżeli my mamy dzisiaj bracia i siostry Pismo Święte, Biblię, mamy zbory, świadectwa ludzi, którymi możemy, wierzących ludzi, świadectwa. Słyszymy ich nawrócenia, jak Bóg ich dotykał, uzdrawiał, przemieniał. To wszystko buduje naszą wiarę. Abraham tego nie miał. Więc można być samemu jedynym gdzieś na, przepraszam, w tłumie wielu ludzi, gdzie nikt nie jest wierzący i nikt nie służy Bogu, nikt. Jest cały świat pogański jedyny wierzący i widzimy, że można w, taki, w, tej, w, tej, w tej, nie wiem, jak to powiedzieć, samotności, w sensie wiary, w samotności, jako jedyna osoba zachować wiarę i pielęgnować oddawanie czci prawdziwemu Bogu. Abraham taki był. I druga rzecz, Abraham wierzył, a nie miał wcześniej żadnych przykładów, że Bóg wzbudzi umarłych że jego władza jest tak wielka, skąd on to miał, jak on do tego doszedł, nie wiem, ale przed Abrahamem takich przykładów nie było po prostu. Myślę, że te dwa przykłady, te dwa, przepraszam, argumenty spowodowały, że apostoł Paweł użył wiary Abrahama jako przykład takiej wzorowej, wzorcowej dla nas wiary. Bo nasza sytuacja w życiu, nasza życiowa sytuacja często jest podobna do Abrahama mimo że my tutaj siedzimy sobie, ale często w sercach czujemy się sami, że nas nikt nie rozumie. Że my tak naprawdę jesteśmy osamotnieni w różnych cierpieniach, zmaganiach, w różnych wątpliwościach, w różnych kryzysach, w różnych brakach. Kto nas naprawdę rozumie? I w tym aspekcie wiara Abrahama może być dla ciebie zachętą i pomocą, że nawet jeżeli jesteś sam, wiesz, Abraham wierzył. I to wynika właśnie z listu do Rzymian, taka nauka. Nawet jako pojedyncza osoba tylko. I druga rzecz, że sięgaj wiarą tam, nawet jeżeli wcześniej tego nie widziałeś, nie, nie miało przykładu żadnego, wiesz i trzymaj się obietnic Bożych. To dotyczy właśnie na przykład modlitwy za chorych, modlitwy o cierpiących. Często, chociaż z nas wiele osób widziało przecież uzdrowienia albo doświadczyliśmy, ale nawet gdybyś nie widział, to przykład Abrahama jest właśnie przykładem, że nawet jeżeli wcześniej czegoś nie było, a Bóg dał obietnicę, to tak na pewno się stanie i warto dalej Bogu ufać. Nawet jeżeli wcześniej nie miałeś żadnego przykładu z tym związany. nie widziałeś ani nie słyszałeś u nikogo. Bóg ma władzę dać takie rzeczy. I myślę, z tych dwóch, powtórzę na koniec, z tych dwóch powodów wiara Abrahama była wyjątkowa. Mam nadzieję, że zapamiętacie te dwa argumenty i że zapamiętacie też to, dlaczego przykład Abrahama jest tutaj podany jako taki, taki pozytywny przykład wiary, która może być wzorem dla nas. No i chciałbym podkreślić to słowo obietnicę jeszcze, obietnica, jeszcze jedno zdanie, obietnica Boża. I ja chcę się odnieść do tego tak, obietnica Pana Boga jest czymś innym zupełnie niż moje pragnienie, niż moje chciejstwo. To tak, nie wiem, czy tak można powiedzieć po polsku, chciejstwo. Prawdopodobnie nie. Ale to wyraża coś, to, że ja chcę coś. <śmiech> Albo Pragnę czegoś, marzę o czymś, liczę na coś, oczekuję czegoś. Powinniśmy oczekiwać rzeczy, które wynikają z Bożych obietnic. To chcę powiedzieć. Bo jest powiedziane, że Bóg dał obietnicę. Więc to zaufanie Abrahama, Panu Bogu, poleganie na Bogu wynikało nie z tego, że on coś chciał. Rozumiecie o co chodzi? Nie z tego, że on coś pragnął. To zaufanie, nie tego, że, że On uważał, że Mu się należy, że fajnie by było, gdyby coś miał. To nie z tego wynikało. To wynikało z tego, że Bóg powiedział, że da. Więc myślę, że to ważne, jeżeli mamy dzisiaj wierzyć, ufać Bogu, modlić się o coś, zmierzać w jakąś, w jakąś stronę, że Bóg da. Bóg da, ale co da? To, co obiecał. Prawie chyba wszyscy pamiętacie taki werset listu Jakuba, jeżeli chodzi o dawanie i wysłuchiwanie Pana Boga, wysłuchiwanie modlitw związanych z wiarą. Czwarty rozdział, czwarty rozdział, list Jakuba, proszę otwórzcie. Jeszcze nie otworzyłem. I w czwartym rozdziale mamy takie słowo, widzicie, kuba. Trzeci werset. To już na pewno teraz poznaliście, tak? Znacie ten werset? Prosicie. W sensie prośby, tak? A prośba wynika z wiary naszej, czy z przekonania, modlimy się o coś. To w kontekście modlitwy. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich, to jest powiedziane, namiętności. A więc wiara Abrahama nie wynikała, to, to, to trzymanie się Pana Boga z tego, że on coś pragnął, z tego, że on coś chciał. Jeszcze raz to powtarzam. Z tego, że, że potrzebował czegoś bardzo. Wiara Abrahama wynikała z tego, że Bóg obiecał. I on się trzymał tego, co Pan Bóg obiecał. Proszę, zastanów się przez chwilę, bracie i siostro. Co ciebie dzisiaj bardziej determinuje? Determinuje to znaczy, co bardziej jakby kieruje tobą. Przekonanie że Ty masz potrzeby i potrzebujesz Boga? Czy przekonanie, że Bóg coś obiecał Tobie? Oczywiście przez Boże Słowo. Co bardziej przyciąga Ciebie do Boga? Przekonanie, że coś potrzebujesz, jesteś w potrzebie i jesteś w biedzie? I albo inaczej, że chciałbyś coś? Czy przekonanie, że Bóg coś obiecał i że to od Niego zależy? No właśnie. Ja kiedy często myślę... Ja wam powiem, co ja bym chciał. I teraz pytanie brzmi: czy chciałbym wielu rzeczy, ale o niektórych mogę powiedzieć. E... Czy teraz to moje. Ja bym chciał, żeby powstał nowy zbór w naszym okręgu, tutaj. Ja bardzo bym chciał. Jak teraz możemy się dowiedzieć, jak ja mogę być... To jest już przykład zastosowania tego, co, bardziej mną, co mnie bardziej, rozumiecie, Kieruje do Boga. Czy to, co ja chcę, bo, bo ja tego chcę, bo ja pragnę, bo fajnie będzie? Czy coś, co Bóg obiecał i co nie jest związane z moim pragnieniem i z tym, czy będzie fajnie? Skąd ja mogę teraz wiedzieć? Albo my w zborze, w chemie możemy wiedzieć, że Bóg chce założyć gdzieś, żeby powstał nowy zbór. Czy to jest, wynika z mojego, znowu powtórzę to słowo, nie wiem czy ono jest polskie, chcieństwa? czy to wynika z Bożej obietnicy? Jak myślicie teraz? O to jest pytanie. Bo przecież nie wyczytamy w Piśmie Świętym, yy, że Pan Bóg chce, aby, aby gdzieś tu w okolicy powstał, w okolicach Hełma powstał nowy zbór. Tak? Myślę, że to ważne. Pozwólcie, że nie odpowiem na to. Osobiście jestem skłonny i bardziej przekonany, że, że Bóg obiecał niż tylko, że ja chcę. Nie wynika to bezpośrednio z, z moich odczuć, ale z takich wersetów i obietnic Bożych e, jak, jak ten na przykład, słowa Pana Jezusa. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To nie jest moje chcieństwo, to nie jest coś, co ja chcę. To jest coś, co Bóg obiecał. Że idźcie, róbcie, a ci, którzy uwierzą, mają być wierzący. Czyli, którzy uwierzą, mają być ochrzceni i potem są zbory, tak? To jest jakaś obietnica dana przez Boga. To nie wynika z tego tylko, że ja tak chcę. Tak? I myślę, że to jest uniwersalna obietnica, że ona dotycza całej Ziemi, ta obietnica. Lub podobne obietnice. Tak? Tak ja rozumiem. Ale co innego by było... Teraz podam Wam przykład, który może być wątpliwy. I tu musiałbym inaczej. Bardzo bym chciał mieć nowy dom. Też nie wyczytam o tym w Biblii. Tak? I teraz... Skąd ja mogę o tym wiedzieć? Wydaje mi się, że w tym aspekcie On by mi się przydał oczywiście. Mógłbym podać wiele dobrych argumentów na to, że On by mi się przydał. Ale tu chyba jest bardziej już moje pragnienie. Rozumiecie? Moje, mo, mo, moje, moje tęsknię, Ja coś potrzebuję, ja, coś zmie, ja do czegoś zmierzam. Oczywiście też mógłbym to jakoś usprawiedliwiać. I powinienem usprawiedliwić w sensie pokazać teologię tego, tego pragnienia. Że to jest zgodne z, z, z Pismem Świętym. No to takie mam dwa przykłady, żebyśmy wiedzieli, że obietnica Boża, dana Abrahamowi, nie wynikała z te, przepraszam, to co stało się z Abrahamem, tak to chcę powiedzieć, to co stało się z Abrahamem, to co Bóg przez niego działał, nie wynikało z tego, że on coś bardzo chciał i bardzo pragnął i dlatego dużo się o to modlił i pościł w tej sprawie i wiele innych rzeczy robił, z tego to nie wynikało. To wynikało z tego, że Bóg obiecał. Więc, bracia i siostry, jaka jest płęta i zakończenie tej myśli? Trzymaj się i żyj tak, i według tego, co Bóg obiecuje, na pewno. To jest jasne w Piśmie Świętym. Podałem dwa przykłady. Jeden wątpliwy, ten o tym domu, i drugi podałem bez żadnej wątpliwości dotyczący właśnie głoszenia Ewangelii i powstania nowych wspólnot wierzących ludzi. Co do tego jednego nie mam żadnych wątpliwości. I tego się trzyma. Jeżeli tak będziesz żył, jeżeli tak będziesz się trzymał Boga, że twoja wiara, twoje przekonania będą wynikały nie z tego, co ty chcesz i co, czego ty pragniesz osobiście, ale będą wynikały z obietnicy, jaka jest dana przez Boga, a którą znajdujemy w Piśmie Świętym, na pewno Bóg dotrzyma słowa i na pewno to ci się stanie. Na pewno. Na pewno to się stanie. Nawet jeżeli przed tym nie było żadnego przykładu takiego, ani, ani A nawet gdybyś był sam, jedynie wierzącym, jak Abraham. Stąd jest ten przykład Abrahama. Myślę, że to nie była zbyt... Y, mam nadzieję, że było coś nowego dla Was w tej myśli. Że coś było nowego, bo jeżeli nie, to miałbym wyrzuty sumienia, że po co wracać do tekstu Pisma Świętego i kazanie już z tego było. Także mam nadzieję, że było coś dla Was inspirującego w tej myśli, A to nie koniec, jeszcze jedna myśl. Chociaż mówiłem o czterech, dwie już... Y, y, y, y, y, dwie już y,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 Trzymając się Pana Boga, myślę również my chwiejemy się w wierze, wątpimy. Czym to się objawia, takie, takie wątpienie? No, na przykład przestajemy o tym mówić, przestajemy działać w tym kierunku, przestajemy interesować się. To jest taki, taki przykład, przykłady, symptomy tego, że coś... Yy, że, że coś nam odeszło, coś odchodzi od nas, coś nam jest już bardzo mało widoczne, nie jest takie wyraźne. I Abraham jest powiedziane, że on nie zwątpił, nawet jeżeli jego okoliczności były nieprzychylne, były trudne okoliczności, nie zwątpił. Myślę, że kiedyś tego tak za bardzo nie rozumiałem, teraz coraz bardziej mnie to zastanawia, zadziwia mnie w sensie pozytywnym wiara starszych osób. Ludzi wierzących. Tacy, którzy na przykład właśnie w swojej starości trzymają się Pana Boga. Tacy, którzy w swojej starości nawracają się do Boga. W starości przyjmują chrzest. Bardzo mnie to zadziwia. Od strony teologii wtedy od takich ludzi nie wymagam zbyt wiele. Ale ich postawa, ich, ich przykład, ich... Ich takie posłuszeństwo, że Bóg powiedział i że oni to chcą zrobić, mnie mocno zachęca. Dlaczego mnie mocno zachęca? Wiecie, nowi, młodzi ludzie, młodzi ludzie, kiedy się ma tam naście lat, kiedy się szuka różnego rodzaju, ten świat dopiero, rozumiecie, dopiero jest przed nami, no to wtedy łatwo Wydaje się, że łatwiej zdecydować o tym, jak ja będę żył, w co ja będę wierzył, to jest moje życie, ja o tym decyduję. Ale osoby starsze, które wiedzą już o tym, i to nie jest tylko wiedza intelektualna, ale czują, że ich miejsce na tym świecie, rozumiecie, kończy się tutaj, ich wpływ też. Jest coraz mniejsze zainteresowanie przecież starszymi ludźmi. Młody może jechać tu, tam, gdzieś coś zrobić. Starszy już tego nie zrobi. I wtedy myślę, że... Kiedyś tego nie rozumiałem, powtarzam to, ale dzisiaj myślę, że starsze osoby przezywają więcej pokus dotyczących wiary w Boga niż młodzi ludzie. Kiedy patrzą na, na swoje choroby, na swoje braki, doświadczają ich, kiedy cierpią i na pewno rozmawiają z Bogiem i modlą się, a czasami nie widać... Żadnego, żadnej poprawy, a starość dalej się posuwa, jest coraz trudniejsza. Ciekawe, jakie myśli wtedy przychodzą Bogu. Myślę, że to jest kolejny przykład, kiedy człowiek może być zupełnie sam w wierze z Bogiem tylko i tylko Bóg go może zrozumieć. I tam może być wiele pokus dotyczących, e, dotyczących właśnie wątpliwości takich. Czy Bóg na pewno mnie słyszy i czy na pewno się mną interesuje. I właśnie w przykładzie Abrahama mamy osobę wierzącą, która wbrew okolicznościom, wbrew temu, co widziały jego oczy, nie miał już żadnej nadziei, że ta obietnica Boża się spełni, o tym, że on będzie miał potomka i że będzie ojcem wielu narodów tak dalej. W przykładzie Abrahama nie było już żadnej nadziei, a jednak on się trzymał, Bóg obiecał. Bracia i siostry, wy, którzy jesteście młodsi, ale i wy, którzy jesteście w starszym wieku. Myślę, że wasza wiara i wasza wierność w Bogu jest bardzo błogosławioną rzeczą dla wszystkich. Na ile to możliwe, po prostu zachowajcie to, co Bóg wam dał i to jest budujące dla młodszych, jako przykład dla nas. Ta właśnie posłuszeństwo Waszej wiary w wieku starym, schorowanym, aż do śmierci. Że to jest wielkie błogosławieństwo. I Bóg od nas oczekuje takiej wiary. I Abraham taką wiarę miał. Że to nie jest wtedy, kiedy mamy siły, kiedy możemy coś robić, kiedy możemy działać, kiedy potrafimy tworzyć, pracować, Wtedy gdzieś można powiedzieć o, o Bogu, o wierze w Boga, ale przykład Abrahama i to, czego Bóg od nas oczekuje, to to, że zachowamy i będziemy przy nim aż do, dzisiaj bym powiedział, normalnie bym powiedział do śmierci, ale dzisiaj powiem aż do naturalnej śmierci. To coraz częściej się będzie powtarzać ten zwrot, do naturalnej śmierci, bo pamiętamy, że, że jest ta tendencja na całym świecie. E, kiedy, kiedy dzisiaj się mówi, po co człowiek stary jest potrzebny? On musi być utrzymywany przez państwo, nie wszyscy się nimi interesują, jego leczenie jest drogie, jego byt, to bytowanie też. Dlatego coraz więcej ludzi i rządów w Europie i nie tylko, już o tym kiedyś mówiłem, skłania się do eutanazji, do tego, że człowiek kiedy ciężko choruje ma prawo wybrać sobie i skrócić życie. Ma prawo poprosić lekarza, żeby, żeby po prostu go uśmiercić i że takie ma w niektóre, niektóre państwa, w Japonii na przykład jest to możliwe. I pamiętajmy, że to w kontekście tego, co Abraham tutaj mówi o tym obumarłym w swoim ciele starzejącym się i o, tej, o tym, że wszystkie obietnice, które by wynikały z jego siły naturalnych, tych, tych takich produktywnych, już dawno zgasły, już nie ma, to w tym kontekście widzimy, Również to, że Bóg chce, abyśmy zachowali nasze życie i wierność naszego życia aż do naturalnej śmierci, aż do tego, kiedy On nas odwoła. Ponieważ Bóg ma władzę cały czas w tej naszej chorobie i w tej starości nas dalej używać. Tak jak używał Abrahama, jeżeli to wynika z Bożej obietnicy. A wierzę w to, że jesteście wierzący nie dlatego, że chcieliście, ale właśnie jesteście wierzący i wynika to z Bożych obietnic. Że Bóg was powołał do siebie na podstawie Jego obietnicy a nie na podstawie tylko, że, że tylko myśmy zapragnęli. Pamiętajmy o tym, że cała rzeczywistość Wszechświata i moje życie i Twoje ma się oprzeć na tym, że Bóg obiecał. Ja tu jestem, bo Bóg tak zdecydował. Ja tu jestem, istnieje, bo to jest Boży plan. Ja tu jestem, bo Bóg jeszcze się mną interesuje. On ode mnie jeszcze względem mnie jeszcze czegoś oczekuje. Ma jeszcze jakiś zamiar. Ja Abraham tak rozumiał życie i tak żył. Nawet jeżeli okoliczności, jak powiadam po raz kolejny, były bardzo inne i wskazywały na zupełnie inną rzeczywistość. I tym bym chciał zakończyć dzisiaj. Trzy myśli. Po pierwsze, powtarzam je. Czy jesteś sam w wierze, w swoich zmaganiach, trudnościach wynikających z Bożych obietnic? Tak może być. Abraham był prawie sam. Było o wiele mniej wierzących ludzi. I w tym trzymał się Bogu. Puenta dla nas, zastosowanie. Bóg chce, abyś dalej Go się trzymał, nawet jeżeli jesteś w tym sam. I nikt Ciebie nie rozumie, ani nikt Ciebie nie wspiera. To jest bolesna prawda, ale rzeczywiście Bóg oczekuje, że dalej będziemy się Jego trzymać. Druga rzecz. Nawet jeżeli okoliczności, choroba, starzenie się, wypadki, jakieś... Kataklizmy Ciebie zaskoczą. Bóg ma władzę i pragnie, jeżeli dał Tobie obietnicę, błogosławić Twoje życie dalej. Dalej będzie Tobie błogosławił. To wynika z Bożej obietnicy, z Bożego Słowa. I Abraham otrzymał obietnicę Bożą i trzymał się jej. W tym była ta wyjątkowość wiary. Nawet jeżeli okoliczności były nieprzychylne. Wiara nasza, trzecia myśl, to przywiązanie do Boga i trzymanie się może być zachwiane właśnie przez okoliczności, przez choroby, przez starość. Bóg oczekuje, wierzmy w to. Tak, tak Ja to rozczytuję, ten fragment Pisma Świętego, że ta starość Abrahama i ten, ten, ta jego siły witalne i ten byt jego już gasł, jednak dalej on trzyma się Boga, Bogu to się podoba, Pan Bóg oczekuje takich ludzi, Ponieważ on sięgał wiarą, że Bóg ma władzę wskrzesić to, co zmarło, czyli umarłego przywrócić do życia, albo wskrzesić do bytu coś, co nie istniało. I w tym znaczeniu przykład wiary Abrahama jest wyjątkowy. Oczekuje Pan Bóg ode mnie i od Ciebie takiej wiary, że nawet jeżeli coś się kończy, coś umiera, Bóg przywróci do bytu, do, do istnienia, do zmartwychwstania, że będziemy żyć jako wierzący dalej, na pewno nas wskrzesi. A nawet jeżeli czegoś nikt jeszcze nie widział, nie było, a Bóg to obiecał, na pewno to da. I taki przykład był wiary Abrahama. Pomyślcie o tych dwóch aspektach wiary i w ten sposób rozdział czwarty się kończy, bardzo interesujący, bo jest powiedziane, że te, to wszystko spełnione, to co zostało spełnione, te obietnice, to co Abraham było obiecane Abrahamowi, spełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. Ale ze względu na nas, ten przykład Abrahama jest, ze względu na nas, którym ma być poczytany... To ma być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc przykład Abrahama, tak się kończy czwarty rozdział, jest wypełniony zupełnie i te obietnice w Chrystusie, a Chrystus jest tym spełnieniem naszym i tym urzeczywistnieniem wszystkich obietnic, jakie Bóg dał dla nas, dla wierzących ludzi. Chrystus jest urzeczywistnieniem wszystkich tych obietnic, jakie Bóg dał dla nas wierzących. I tym chciałbym zakończyć. Tak się kończy czwarty rozdział. A piąty rozdział rozpoczyna się zupełnie w innym duchu. W innym nastawieniu. Pamiętacie te słowa? Usprawiedliwieni wtedy z wiary. Tak, jest zupełnie inna rzeczywistość. Tu coś było jeszcze. Tu macie, tu. I więc Jezus jest tą postacią kluczową, tym przełomem i w obietnicach bożych, i w spełnieniu. A teraz już jako wierzący, jako usprawiedliwieni dalej będzie wynikało to z tekstu listu do Rzymian. Ciekawa jest ta księga. Czytajcie ją proszę, list do Rzymian czytajcie. O wiele łatwiej będzie mnie rozumieć, jeżeli będziecie czytać list do Rzymian. Regularnie w kółko zachęcam już do tego i będziecie przychodzić na dobrzeństwo. Myślę, że o wiele więcej Bóg da Tobie przez to, że będziesz wcześniej znał treść i teksty, które, które będzie na nabożeństwie czytane. Teraz mamy mieć pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Jest pierwsza niedziela miesiąca. Chciałbym, abyśmy czas na modlitwę właśnie